Witajcie bracia, siostry Jesteśmy ponownie razem na tym miejscu Aby wpatrywać się w Boże Słowo Uczyć się u stóp naszego Pana Ja czy inni bracia, którzy tutaj stajemy Nie stajemy tutaj w swoim imieniu, aby Mówić jakieś własne mądrości Ale wierzymy, że naszym powołaniem jest zwiastować Boże Słowo. Jest, jest głosić to, co Bóg ma do powiedzenia swojemu Kościołowi. I o to chcemy się modlić, aby nasz Pan przemawiał do nas. i Powstańmy, poprośmy Boga o Jego błogosławieństwo i działanie Jego Świętego Ducha pośród nas w tym dzisiejszym naszym zgromadzeniu. Kochane Ojcze, wielbimy Ciebie za zbawienie, jakie jest naszym udziałem w Panu Jezusie Chrystusie, za życie, nowe życie, które nam dałeś, za Ducha Świętego, który ożywił nas, oświecił nas i dzisiaj działa w naszych sercach, prowadzi nas, używa nas, i wiemy, że bez Twojej pomocy, bez działania Twojego Świętego Ducha w naszych umysłach nie jesteśmy w stanie zrozumieć Ciebie, pełnić Twojej woli, podobać się Tobie, wielbić Ciebie. Dlatego prosimy, pokornie prosimy, udzielaj nam w obfitości Twojego Świętego Ducha. Działaj w naszych sercach, przemawiaj do nas, pouczaj nas Otwórz nasze duchowe oczy, otwórz nasze duchowe uszy, daj nam słyszeć Twój głos, miłować Ciebie, przyjmować Twe Słowo i być Jego wykonawcami. Uwielbiamy Ciebie i oddajemy Tobie chwałę, cześć i oczekujemy na Twoje łaskawe działanie pośród nas. Amen. Usiądźmy proszę. Mam nadzieję, że udało Wam się przeczytać krótką księgę Sofoniasza. Zaledwie trzy rozdziały, wystarczy 10 minut, żeby spokojnie ją przeczytać. W pierwszym wierszu, w pierwszym rozdziale Czytamy słowo Jachwe, które doszło do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaljasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza albo Hiskiasza, za dni. Jozjasz, syna Amona, króla Judy. Sofoniasz to dziewiąty z kolei prorok w księdze dwunastu, jak ją nazywali Żydzi, a chrześcijanie najczęściej mówią o prorokach mniejszych. A więc jest to Dziewiąty z kolei prorok wśród tych tak zwanych proroków mniejszych, dlatego że ich poselstwo jest krótkie, stosunkowo krótsze od tych pierwszych czterech, których jest dłuższe. I ci wszyscy, jak widzieliśmy, prorocy mniejsi prorokowali przed uprowadzeniem Izraela, czy później Królestwa Judy do niewoli babilońskiej. Najpierw Izraela do niewoli asyryjskiej, a później Judy do niewoli babilońskiej. I tych dziewięciu prorokowało w tym okresie, a więc przed 586 rokiem. I on jest ostatni z tych dziewięciu, którzy prorokowali w tym okresie. Pozostałych trzech proroków mniejszych prorokowało po ich powrocie z niewoli babilońskiej po 70 latach. Jak Bóg pozwoli, w następnych miesiącach spojrzymy na poselstwo tych pozostałych trzech proroków mniejszych, którzy zamykają kanon Starego Testamentu w chrześcijańskim wydaniu, ponieważ w żydowskim on troszkę inaczej wygląda. Sofoniasz prorokował w tym samym okresie, co Nachum, Habakuk i Jeremiasz. Imię Sofoniasza po hebrajsku brzmi Zefana Zefana Zephanajach, co znaczy ukrył Jachwę, albo ukryty przez Jachwę. Tego słowa z którego składa się pierwsza część imienia Sofoniasza, użył na przykład psalmista w Psalmie 27, w 5 wierszu, gdzie mówi: Bóg skryje mnie w dniu niedoli w swoim przybytku. Sofoniasz mógł otrzymać to imię albo będąc Ukrywany przez swoich bogobojnych rodziców w czasach bezbożnego szaleństwa króla Manassesa, lub jego imię mogło proroczo oznaczać i zapowiadać Boże ukrycie jego ludu w czasie nadchodzącego Bożego sądu, gdyż o tym też jest mowa w poselstwie Sofoniasza. Ojciec Sofoniasza, jego imię też jest ciekawe, Kushi oznacza Kuszyta, czyli Etiopczyk. Niewykluczone, że ojciec Sofoniasza nie był Izraelitą, ale był Etiopczykiem. Niewykluczone, że matka Sofoniasza zbiegła z Judei do Etiopii, i tam poślubiła ojca Sofoniasza, i tam właśnie w Etiopii Sofoniasz był ukrywany w tym czasie, kiedy w Judei działo się tak wiele złych rzeczy za czasów tych dwóch poprzedzających go królów. Kurz czy Etiopia jeszcze dwukrotnie pojawią się w księdze Sofoniasza. I to jest ważne, żeby zwrócić na to uwagę, ponieważ jest to dość odległy kraj na, po, w okolicach Egiptu, tak? właściwie na południe od Egiptu, więc daleko na południowy zachód. A tutaj dwukrotnie Sofoniasz odwołuje się właśnie do tego kraju, jako do jednego z krajów pogan. Do którego Bóg przez Sofoniasza kieruje to poselstwo. Sofoniasz mógł, ale niekoniecznie mógł być prawnukiem Hiskiasza, który jest wymieniony w jego genealogii. Jego w ogóle genealogia jest dłuższa od wszystkich innych proroków. Zazwyczaj mamy tylko ojca, czasami dziada, a tutaj mamy Aż do czwartego pokolenia wymienionych potomków, czy raczej nie tyle potomków, co ojców Sofoniasza. Więc niektórzy bibliści widząc imię Hiskiasz na końcu mówią, że to król Hiskiasz, który panował w Judzie na przełomie VIII i VII wieku przed Chrystusem. Jednak nie mamy pewności, że Hiskiasz miał jakichkolwiek innych synów poza Manasesem, który został królem. Nigdzie nie czytamy w żadnych innych miejscach o jego innych synach, więc tutaj pozostajemy w sferze domysłów. To imię Hiskiasz było dość popularnym imieniem, więc mógł być to ktoś inny, który nosił to imię. 55-letnie rządy Manassesa, syna i następcy pobożnego króla Hiskiasza, a następnie jego syna Amona, pogrążyły Judę w odstępstwie od Boga i w licznych grzechach. Czytając księgi królewskie, widzimy jak na północy w Izraelu panują sami bezbożni królowie, którzy nie znają w swoich sercach, w swoim życiu prawdziwego Boga Jachwa. Natomiast na południu widzimy zmieniające się fale. Raz dobry król, raz zły król, czasami kilku złych, potem jakiś dobry i tak dalej. I tutaj pod koniec historii Judy Widzimy właśnie tego pobożnego Hiskiasza, po którym przychodzi jeden z najgorszych, nazywany najgorszym królem Judy, Manases, który rządzi przez 55 lat. I potem następuje jego syn Amon, który po dwóch latach zostaje zamordowany przez swoich sług i w ich miejsce przychodzi ten właśnie ostatni pobożny król Judy Jozjasz. Może przeczytajmy tutaj kilka wierszy z drugiej księgi królewskiej, z XXI rozdziału, które nam barwnie ilustrują sytuację, w jakich czy, czy raczej stan państwa, w jaki Ci bezbożni królowie wciągnęli Judę, w następstwie czego to poselstwo Sofoniasza rozbrzmiewa w takim właśnie surowym tonie. Druga Księga Królewska, 21 rozdział, od pierwszego wiersza. Ja nie będę czytał wszystkiego, tutaj tylko wybiórcze fragmenty tych wierszy, żeby nam. Zebrać te kluczowe wydarzenia, które poprzedzały przyjście odnowy za czasów Jozjasza, w czasie którego panowania Sofoniarz wygłaszał swoje poselstwo. Czytamy tutaj, że Manases miał 12 lat, kiedy zaczął królować, a więc też był bardzo młodym człowiekiem, młodzieńcem. Królował 55 lat w Jerozolimie, czynił to, co złe w oczach Jahwe, według obrzydliwości tych narodów, które Jahwe wypędził przed synami Izraela. W trzecim wierszu czytamy, że wznosił ołtarze dla Baala, oddawał pokłon całemu zastępowi nieba, czyli księżycowi, słońcu, gwiazdom, które były uznawane za bóstwa i im służył. W piątym wierszu czytamy też, że zbudował ołtarze tym zastępom nieba na obydwu dziedzińcach domu Jahwe, A więc na dziedzińcu świątyni Boga Jahwe stanęły ołtarze dla Bóstw, które rzekomo były widoczne na niebie w nocy. Wiersz szósty przeprowadził swojego syna przez ogień, co najprawdopodobniej oznacza, że spalił go w ogniu. Wrzucił go do rozgrzanych, do czerwoności węgli w rękach molocha Boga, którego wtedy Izraelici czcili i na ofiary w ten sposób swoje dzieci składali. Uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił czarowników i czarnoksiężników. Bardzo wiele złego czynił w oczach Jahwe, pobudzając go do gniewu. 16 wiersz mówi, ponadto Manases przelał bardzo dużo niewinnej krwi, także napełnił nią Jerozolimę od jednego krańca do drugiego. Mordował niewinnych ludzi, którzy w jakikolwiek sposób mu się przeciwstawiali, czy mu podpadli. I od XIX wiersza czytamy o jego synu. Amonie, który miał 22 lata, kiedy zaczął królować, a królował dwa lata w Jerozolimie. Czynił on to, co złe w oczach Jachwe, tak, jak czynił jego ojciec Manases. Szedł wszystkimi drogami, którymi szedł jego ojciec. I służył Bożkom, którym służył Jego Ojciec i oddawał im pokłon. Opuścił Jachwę, Boga swoich ojców, a nie szedł drogą Jachwę. I po 57 latach bezbożnych rządów, potomków Hiskiasza, na tron Judy wstępuje Ośmioletni chłopiec, Jozjasz, który nie chce iść drogami swoich ojców, Manasesa i Amona. Dwudziesty trzeci wiersz mówi nam, że słudzy Amona, czyli ojca Jozjasza, uknuli spisek przeciwko niemu i zabili króla w jego domu. I od 22 rozdziału, pierwszy wiersz. Jozjasz miał osiem lat, kiedy zaczął królować. I królował 31 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co, co było słuszne w oczach Jawe. I szedł wszystkimi drogami Dawida, swego ojca. A nie zbaczał ani na prawo, ani na lewo. Czyli zobaczcie po tych dwóch bezbożnych władcach przychodzi chłopiec, Jozjasz, który już nie naśladuje swojego ojca i dziada, ale swojego pradziada Dawida. Pra, pra pradziada Dawida. I idzie jego drogami wiary i posłuszeństwa Bogu. W trzecim wierszu 22 rozdziału czytamy, że w 18 roku króla Jozjasza najwyższy kapłan Hilkiasz powiedział do pisarza Szafana: Znalazłem księgę prawa, księgę zakonu, księgę Nie wiemy, czy był to cały pięcioksiąg, czy była to tylko piąta księga Mojżeszowa. Trudno powiedzieć, ale znalazł księgę prawa w domu Jahwe, czyli w świątyni. I Hilkiasz, kapłan Hilkiasz, dał tę księgę Szafanowi, a ten ją czytał. W dziewiątym wierszu czytamy, że następnie pisarz Szafan przyszedł do króla, czyli do Jozjasza i zdał sprawę królowi, mówiąc, twoi słudzy Zebrali pieniądze, które znajdowały się w domu Jahwe i dali je w ręce kierownikom robot, ponieważ Jozjasz zlecił odbudowę świątyni, oczyszczenie świątyni z tych wszystkich bożków i na nowo odbudowę, żeby tam czcić Boga Jachwę. I oni to robili w czasie właśnie tych robót, gdzieś tam znaleźli ukrytą księgę prawa. I mówi w dziesiątym wierszu kapłan aż dał mi tę księgę. I wtedy Szafan czytał tą księgę wobec króla. Jak zareagował Jozjasz, kiedy usłyszał słowa zapisane w prawie danym przez Boga Izraelowi, danym za pośrednictwem Mojżesza swojemu ludowi. Czytamy, że gdy król usłyszał słowa Księgi Prawa, rozdarł swoje szaty. Był do głębi poruszony słowem Pana, które przeczytał mu jego sługa. Ciekawe, jak my reagujemy, gdy słyszymy słowo które mówi o Bożym Prawie, o Bożych Wymaganiach, o Bożym Charakterze objawionym w Jego oczekiwaniach wobec swojego ludu. Król rozdarł swoje szaty, a potem rozkazał kapłanowi, pisarzowi i swojemu słudzu, oni tam są wymienieni z imienia ja nie będę czytał. Mówi, idźcie, radźcie się, Jachwę, co do mnie, co do ludu i co do całej Judy, w związku ze słowami tej księgi, którą znaleziono. To powinna być nasza reakcja na słowo, które Bóg do nas kieruje. Powinniśmy, nie, nie, nie musimy rozdzielać szat. Ale obyśmy rozdzierali nasze serca, jeśli widzimy tam grzech, jeśli widzimy tam jakąś nieprawość, jeśli widzimy stan Kościoła, który nie odzwierciedla wymagań Boga i tak jak on szukać, Boże, co mamy zrobić, jak mamy teraz postąpić, co, co jest konieczne, żeby to się zmieniło. Mówi, wielki jest bowiem gniew Jahwe, który zapłonął przeciwko nam, dlatego że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby czynić zgodnie ze wszystkim, co jest dla nas napisane. Czy myślimy, że dzisiaj jest inaczej? Kiedy w kościele ludzie nie słuchają i nie czynią, tego, co dla nas jest napisane. Czy myślimy, że Bóg pozostaje obojętny, że Jego gniew nie płonie? Czy myślimy, że Bóg się zmienił, że Bóg w Starym Testamencie miał jakieś problemy z, z nerwami, a teraz już siedzi z prostu niewzruszenie i nic Go nie obchodzi, co się dzieje na ziemi, co się dzieje w Kościele? Nie, nasz Bóg jest taki sam. To jest po to napisane, żebyśmy wiedzieli, jak Bóg reaguje na nieposłuszeństwo swojego ludu szczególnie. Jozjasz był do głębi przejęty, świadomy gniewu Boga z powodu nieposłuszeństwa jego ludu. I Jozjasz, widzimy, dokładał wszelkich starań, aby zaprowadzić w Judzie dzieło duchowej reformy, odnowy. I w tym właśnie okresie prorokował Sofoniarz. Nie wiemy, czy przed odnalezieniem tej księgi, czy po, tutaj bibliści się nie zgadzają, mają różne argumenty za i przeciw, ja ich nie będę przedstawiał. To nie jest istotne, ponieważ jego poselstwo jest ponadczasowe. Nie znamy dokładnego okresu posługi Sofoniasza poza tym, że królował, że prorokował w czasie panowania Jozjasza, to wszystko co wiemy. Szeroko zakrojone reformy Jozjasza z pewnością opóźniły ten sąd, o którym mówi Sofoniasz w swej księdze, przed którym Ostrzegał Sofoniarz, ale nie na długo. Niestety efekty królewskich reform nie były trwałe. Po śmierci Jozjasza, Juda szybko powróciła na swoje grzeszne drogi. Tak jak i w Kościele, obserwujemy czasy duchowego przebudzenia, Bóg powołuje ludzi modlących się z mocą, z życiem, głoszących Boże Słowo. I wydaje się, przychodzi przebudzenie, przychodzi poruszenie. Ludzie zaczynają szukać Boga, naprawiać swoje drogi. Ale z czasem jakoś to rozchodzi się po kościach. Z czasem jakoś ten żar przebudzenia gaśnie. I ludzie wracają... Do starych grzechów, do starych przyzwyczajeń. Czasami przychodzi nowe pokolenie, zaprowadza nowe porządki. I już nie ma tej miłości, tej żarliwości, tego poświęcenia, tego oddania, o którym ci młodzi mówią, czytają, rozmawiają, ale już tego nie praktykują. Ostatni cztery królowie, którzy nastąpili po Jezjaszu, nie podążali za Panem, za Bogiem Izraela. I Bóg, tak jak zapowiedział przez Sofoniasza, surowo ukarał swój nieposłuszny lud, zsyłając go na wygnanie do Babilonu. Jak czytaliśmy w pierwszym wierszu tego poselstwa Sofoniasza, doszło słowo Jahwe. Bóg przemówił, a On usłyszał. Obyśmy i my dzisiaj usłyszeli głos naszego Boga. Oby nasze serca były do głębi poruszone. Tak jak serce Króla Jozjasza, który z uwagą słuchał czytania Księgi Bożego Prawa, rozdarł swoje szaty, bolał nad grzechem swojego ludu i szukał Bożego oblicza. Niechaj Bóg dopomoże i nam dzisiaj z uwagą wsłuchiwać się w to, co Duch mówi do zboru. Jestem przekonany, że Bóg nie przestał mówić. Bóg nadal przemawia. I tak jak czytamy w Księdze Objawienia, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, chcemy wsłuchiwać się w Twój głos. Pragniemy, żeby nasze słuchanie nie było bierne, nie było tylko jakimś, jakąś formą religijnej rozrywki, spełnienia obowiązku zaspokojenia naszej religijnej potrzeby. Panie, ale prawdziwie byśmy byli świadomi, że kiedy czytamy Twe Słowo, to słyszymy Twój głos, że Ty przemawiasz do nas. I daj, żeby Twój Święty Duch ożywiał to Słowo w naszych sercach, abyśmy nie byli obojętni, abyśmy nie byli Ludźmi, którzy myślą, że już wszystko wiedzą Wszystko rozumieją I nic dla nas nie jest Nie mamy już niczego do nauczenia się Daj nam łaskę Wsłuchiwać się w Twój głos Daj nam łaskę dzisiaj Zbliżyć się do Ciebie W postawie pokory, uniżenia Uwielbienia Poddania się Tobie Abyś i nas mógł użyć w tych czasach, w których przyszło nam żyć. Abyśmy my i my mogli być Twoim głosem do bezbożnych ludzi, do oziębłego Kościoła, do braci i sióstr, którzy bardziej kochają ten świat niż Ciebie. Prosimy, kochany Boże, działaj i przemawiaj do nas w mocy Twojego Ducha i daj nam łaskę przyjmować Twe Słowo i żyć według Niego. Niechaj Tobie płynie z naszych serc uwielbienie i wszelka chwała. Daj nam łaskę śpiewać te pieśni ze zrozumieniem, aby czerpać z nich duchowe zbudowanie, naukę i zachętę. I abyś Ty był wywyższony w naszych sercach jako Pan i Bóg godzien wszelkiej chwały. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy. Nie święt nad tym światem, abyśmy mógł z tym światem. Panie, abyśmy zaufali całkowicie Tobie, Panie, bo Ty jesteś dla nas jedynym gatunkiem, Panie. Któż jest jak Ty, nie ma innego pani, który darzy życiem małym życia. Panie, Ciebie chcę wiedzieć ponad wszystko. Tobie chcę udawać ściśle, chwałę, wdzięczność Panie, powtarza nas mądrością. W tym Bożym pokojem z nieba, abyśmy, zawsze Zatrzykierowali swój wzrok. W górach dzisiaj Chrystus po prawicy Boje, Panie, prowadź nas, prowadź, umacniaj naszą wiarę. Tak w ciężkim czasie, Panie, który nastaje, Abyśmy wytrwali do końca w mądrości, W sprawiedliwości Twojej, Panie, Błogosławię Ciebie, Panie, wszystko, Panie. Dziękuję Ci za tą społeczność Panie, że postawiłeś tu moje nogi. Dziękuję Ci Pani za każdego brata i siostry, za pastora. Dziękuję Ci Pani za możliwość bycia tutaj na tym miejscu. To dzięki Twojej własnej Pani, za radę śmierci przyprowadziłeś mi tutaj. Za to Ci dziękuję z całego serca Panie mój król, mój, Iwodnicielu mój, Boję Chwała Tobie jest Amen. Amen. Panie Boże, dobrze jest być w miejscu, gdzie są Twoje dzieci, gdzie jest zgłoszone Twoje słowo, gdzie jest Oczekiwanie na Ciebie, na Twój głos. I Ty przemawiasz, i obyśmy nie byli głusi, obyśmy usłyszeli to, co mówisz do nas i podążali za to. Potrzebujemy przemiany, potrzebujemy wzrostu w naszym życiu, pouczenia, zachęty. Dziękujemy, że Ty to dajesz. Amen. Amen. Dziękujemy Ci Dobry Ojcze, że jesteś Bogiem Miłosiernym i odskawym, Panie Pani, że miłe jest Tobie serce Panie i okazujesz łaskę wtedy gdy upada Pani, ale gdy odczytuje Twoje słowo to pokutuje ogóle. Dzięki Ci Panie za to, że nie raz Panie Czyniłem nieprawość Pani, ale wracałem do słowa, do na nowo widziałem Pani i mi wstyd Pani, prosiłem o wybaczenie Pani i Ty chcesz wybaczać Panie. Dzięki Ci, że dajesz to serce, które jest posłuszne Panie, przez, uzdolnione przez Twojego ducha Panie, do tej pokuty, do odwracania się do tego, tego, co złego, że dajesz pragnienie, aby czynić dobro Panie, według Twojej woli, według przykazań Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki Ci Pani za Twoją... Coś jedną cierpliwość, jaką okazujesz, Panie, mi i Twojemu ludowi, Panie. Kiedyś, gdy czytałem, Panie, te słowa tej księgi, Panie, wydawało się, że to było niemożliwe, że to kiedyś tak było. Dziś mamy słowo i my możemy czynić, Panie, ale jakże dziwny jest człowiek, Panie, który tak często potrafi odchodzić od swoje słowo Do słowa, proszę. Dopomóż, Panie, każdego dnia, Panie, na nowo wracać do słowa Twojego i wkładać je do serca, Panie, aby czynił prawość, Panie, aby to było tak wyryte Boże, aby nie upadlił Ty masz Panie tą moc, Panie, bo przelałeś krew spodów za to, aby, abyśmy czynili Panie to, co miłe Tobie Boże. To pomóż nam na tym miejscu Panie Twojemu ludowi wszędzie Panie czynić prawość Panie, aby byli Panie wzorem Panie i świadectwem tego, że Bóg jest żywy, że Bóg daje wolność od grzechu, że daje Panie możliwość tego życia nowego i za to oddaję, Panie swoje życie, Panie prawdziwie. Tobie o królu niech będzie chwała i cześć. Amen. Amen. Ja że ja też dziękuję Ci za twoją Boże, że jesteś wierny Dmowiem, który posyła do nas słowo, Gdzieś, zbaczamy nas z drogi Boże, że nas kieły, że właściwe drogi, właściwe torek że starażujesz niebezpieczeństwo, gdzie można odejść, gdzie się może z nami stać. I gdyby jest Twoja łaska, bo Twoje zmiłowanie się tak na... Każdy z nas, który gdzieś odpłynął, czy to jakieś, może nie, nie inne nauczania, albo po prostu jakiś grzech, który odpłynął. tylko za jakiś czas to korygował, wskazywał. To nie dlatego, że jesteśmy lepsi, bo że nam wybór, czy chcemy podążać za tym, co nam wyznaczyłeś, Twoje słowo. Kierunek, które już prawo, które jest napisane, abyśmy na tym podążali, żeby nie to było pochodnie dla naszych stóp, abyśmy nie upadali, byśmy nie z górę. Czyli nie chcemy silną drogą. Ja Ci za to Boże dziękuję, bo Ty do niczego nas nie przymuszasz, że dajesz nam, kiedy wołamy to wyjście i ten ratunek, bo jesteś wierny, jesteś dobrym Bogiem, ale to jest na Twoich zawsze zasadach, nie na naszych. I Twoje drogi zawsze są lepsze dla nas. I za to Ci że dziękujemy. Panu wierni otrzymili sierdzie i Dzięki ci, Panie Pasterzu, który nas wszystkich nas. że nie stawia się z Panią Światami, Lecz się z Pan się uczyć od Ciebie. Nie możemy odsyłać Twoję. Nie możemy odsłuchać Twojego głosu. Panie poświęc, abyś zacząć nas mówił. Byś nas karcił. Myśmy będziemy jego słuszni. Dzięki Panie za Twoje słowa. T tego słowa. kiedy budzimy ludzie zaczęli Prawo abonarne, a Ty Panią Słyszą, byśmy szli ścieżką prostą. Byśmy nie z tej drogi, która wyjedzie do życia, to jest proste. Panie, dziękuję Dziękuję. Ci, że Ty jesteś tą drogą, tą rozmawę, Ty jesteś tą prawdą, która trwa w obieczności. Twoje słowo jest prawdą. Panie, dzięki Ci za wszystko, co uczyniłeś, żeś kupiłeś z lutością, z moją wyrocową chwilą, Panie, że tą miłością Pani nas nasłupiłeś, ujmowałeś nas, Pani od założenia świata. Panie, świat. Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystko, co dzieje w tym za tą łaskę, która nas w pełni żeśmy mógł Ciebie, tylko który Amen. Amen. Amen. Żyć jak deszcz na spragniony świat Dotknij nas tak jak wiatr Rozpędź smutek oczy łzy Zabierz tam, gdzie się radość zmienia strach Pokaż swoją swo. Przyjdzie jak deszcz, panie nasz, ob mej góry, żali ból, niech pozwól dziś, niech nadzieja kwitnie w nas. To co złem zniknie gdzieś, nowy dzień nadstaje, już jesteś jak słońca, blask, pochmurny czar. Wszystko dziś, nowe wstaje się. Abyśmy przez to mogli dostąpić zmartwychwstania, Boże. Kiedy przyjdziesz po swój Kościół, Boże. to pomóż nam tym, Panie. Potrzebujemy tego. Chciałbym Cię prosić, Boże, aby to było naszą gwiazdą, aby to było naszą nadzieją. Aby to było tym promieniem największym, Boże, do którego się zwracamy. Abyśmy, Panie, nie zapominali o tym, i poprzez obietnicę, którą Ty dałeś, która jest żywa, aby to się ześciło w, naszych, w naszym życiu, Boże, kiedy przyjdziesz, Panie, po, po nas, Panie, to pomóż nam w tym, przygotuj nas, Boże. potrzebujemy tego. Amen. Amen. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja niech się, niech będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy Cię wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zaleźć zajaśniejecie i oblicza Wasze nie okryją się wstydem. Tak jednak wołał, a Pan wysłuchał i wybawił go z wszystkich ucisków Jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją, i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Rwięta cierpią niedostatek i kut, lecz ty, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę Was w bojarni Pańskiej, jaki ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni. Strzeż języka swojego zła, a bark swoich od słów Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się on. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą i czy. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udrę. Bliski jest Pan tym, których serce jest łamane. A wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości Jego, żadna z nich nie, nie, się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy Mu ufają. Pana wzywam Szukam mojego Boga Ręce moje wyciąga, Bóg mój wzmacnia mnie tak On wzmacnia mnie, On sam Przebaczył mój grzech Zawsze mnie słyszy, jego uszy otwarte dla mnie są, serce z wesłania. Panie Ci Twoje święte imię, wiek, się wiek, za wiek, na wiek, za wiek, z wiek, za wiek, za wiek, za wiek, za wiek, za wiek, dziękuję, wiek, za wiek, za twoje słowo wiek, Tak wiek, za wiek, za wiek, za wiek, za za słowo za Oczyszczam nasze serca, złam skróć wszystko, co nie uwielbia od siebie. Bo ty się jeden dał jedynie połów, stórca, życia łaski, miłosierdzia, przy ogromnej ciągliwości, gona, zrzuć tych ludzi. Owo, pana, nasz ojcze, dałeś twojego umowę na syna. On nie przyszedł po to, żebyśmy grzeszyli, Ale on nasz wyrwał mi grzechu, ułomiony oczyścił, sprawił, że byśmy twoi nie się wyrwały. Ojcze, Panie, nasze serca, bo Ty przez Twoje słowo mówisz, że Twoje serce boli, jeśli jest grzech. kochany Głodkany, i Głodki wiesz najinakiej, to jest Głodki w sercu. Panie, wlegniemy w czystości, pokorze mój grzechu. Wielbiać Twoje święte imię, aby moi gracze, i wsiące, i we mnie, a Twoja święta, abyśmy Ci po ponad wszystkich. Ona wszystko też jest na tym świecie, bo nic to dobrego nie mam, ale mam łaskę, a Twoją miłość, dobroć, czynić sobie dobro. usłuchaj Panie, uświętaj Twój lud dalej prowadź. mów do nas Panie, bo daj uszy, swoje łaski umówaj swoje święto kwiat, byśmy słyszeli Twoje słowo, a Twoje słowo jest pokarm dla duśnych, Ojciec, ukochanie. Cię, dziękuję Ci, że dziękuję, że mogę słyszeć. Cię, dziękuję za mojej pracy. Ale pomóż nam, pomóż nam patrzeć na Ciebie. Pomóż nam odważnie słuchać Ciebie. Pomóż nam ciężko swoją górę. Usłuchaj, tylko to jeszcze znasz wystarczy, jest tak. Nieożby no, to nowe. Nowe życie, które żyją, nowy człowiek. Nieustannie Ci uwielbiam dzień w nocy. Bo Ty powiedziałeś, pełno, że Ty przyjdziesz, że Ty chcesz czysty zły kościół. Zapomniesz o kochane Panie w Twoim złoku świata, który dałeś na to, który nas prowadzi. Tak wszyscy pięśni Panie mogą złowić te ręce, które grają na swój wętek. głos, gręźmy, i możemy Ci śpiewać. Niczym sobie nie nasłucha, żebyśmy życzyli Cię wierzyć, choć i Twoje łasce. Ojczo, pokażę, żeby mi się nazwać, poróż nas. Do końca być prakty, tak się wiemy, o Ty jesteś wierzy, nie słaby, ale Ty mocny. Ty masz moc, podnieś mój koszt, to urostał go na serce, nie wchłonie, na Twoich parach. Dziękuję Cię, Ojcze, że Ty lecisz, udrawiasz, że Ty przytura, że Ty kochasz. Kochamy Cię, pragnimy Cię, potrzebimy Cię, jest nam tam, żeby wyszło w Ciebie śmień nad Boże, i Bogusza Boże, ten czas dla Twoich kwań, uwielbię się oczek, każdego serca w imieniu Jezusa, czy do Nim w, domu, w Amen. Amen. Amen. Tak, Panie, Ci też dziękuję za Twoją cudowną łaskę, Panie. Gdy jak upiec budziłem, reżyserując sam swoje życie, Panie, Budziłem, Panie, Ty mnie nie zostawiłeś, podniosłeś, pokazałeś, że tworzyłeś i Dziś rozumiem Twoją łaskę, Panie. Mogłem już dawno być. Mieć usta jak mama, ale być umarł, ale Panie ty ożywiłeś. Dziś wiem, kim jesteś. prawdziwy, wielkim oniem. Dziękuję Ci, Panie. Nie mam nic, co mógłbym Ci dać. Mogę Ci tylko szczerze dziękować i prosić o łaskę na dalszy dni życia. Amen. Amen. Amen. Dlatego święci bracia, uczestnicy powołania z nieba, popatrzcie uważnie na tego wysłannika i na naszego wyznania, na Jezusa, że On jest wierzy temu, który go ustanowił, tak jak „Możesz, w całym jego domu, a o tyle większej niż Mojżesz godzin jest on chwały, o ile większym uznaniem <grym> <grym> się cieszy jako budowniczy. Każdy dom jest wszystko zbudowany, a Bóg tym, który wszystko zbudował. Jak możesz, jako sługa był wierny w jego domu, to jest to, wszystko, co w przyszłości miało być powiedziane. Chrystus natomiast jako Syn nad domem swoim. Jego domem jesteśmy my, jeżeli zachowamy śmiałość i chludą nadziei. Tylko jak mówi Duch Święty, Dziś, gdy jego głos usłyszycie, nie czyńcie serc Waszych waszych jak wówczas w rozdrażnieniu, jak w gokowym dniu próby na pustyni, właśnie cobie jest, sobie sprawdzali mnie, wystawiając na próbę. A potem oglądali moje trzymy przez lat 40, dlatego odłożyłem się na to pokolenie i rzekłem, zawsze błądzą z sercem i nawet On mi poznanie Duch moich. Wtedy przysiągnę w swym gniewie, nie wejdę do mojego odpoczątku. Czuwajcie bracia, aby w kimś z was nie było serca niewiary zepsutego przed, przez odstępstwo od Boga, który żyje. Schędzajcie się każdego dnia, dopóki owo dziś jest wymieniane. Aby nikt z Was nie okazał się hardy z powodu uwiedzenia przez grzech. Staciemy się przecież wspólnikami Chrystusa, oby oczywiście zachowamy aż do końca przekonanie, które mieliśmy na początku. A to zacji tego, co powiedziano. Dziś, gdy Jego głos usłyszycie, nie czyńcie serc w Waszych hardymi jak wówczas rozdraźnieni. A którzy to usłyszeli i rozdraźnili się, Czyż nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza, których oburzał się potem przez lat 40? Czyż nie nawet, którzy zgrzeszyli i z którzy z uległy na pustyni, A którym mówi, że nie wejdą do jego od początku. Jeśli właśnie nie, nie posłuchają. Widzimy zatem, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Tak panie Jezu, chodzimy do tego odpoczynku. Chcemy słuchać dzisiaj głosu, który mówi, jak to, że Duch święty, dzisiaj, jeśli usłyszymy głos Twój, abyśmy słyszeli, co duchu wizbony. Amen. Amen. Amen. Twoją wartość w naszym życiu. Chwalimy Ciebie za to wielkie zbawienie, za ten pokój, za radość, za nadzieję I wszystkie dobre dary, które w swej łasce hojnie na nas wylałeś. Panie, daj, żeby to nie kończyło się, gdy opuszczamy to miejsce, gdy wstajemy z kolan. Przysiadamy, daj Panie, żeby ta pieśń wielbienia i chwały rozbrzmiewała w naszych sercach i w naszym życiu, w naszym myśleniu, w naszych słowach, w naszych czynach, w naszym codziennym podobaniu się Tobie, gdy idziemy Twoją drogą, trzymając się mocno Twojego słowa. Oddajemy Ci hołd i cześć i prosimy o kontynuowanie Twe dobre dzieło w naszych sercach. W naszym życiu u Twojej chwały, Amen. Amen. Amen. Usiądźmy po tak. Możecie otworzyć księgę Sofoniasza ponownie. Czytajmy drugi rozdział, przepraszam, jeszcze pierwszy rozdział. Czytajmy pierwszy rozdział księgi Sofoniasza od drugiego wiersza. Zgładzę całkowicie wszystko z powierzchni tej ziemi, mówi Jahwe.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 i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Wykorzenię z tego miejsca pozostałości Baala i imiona bałwochwalczych kapłanów wraz z kapłanami i tych, którzy na dachach oddają pokłom wojsku niebieskiemu, czyli właśnie tym gwiazdom, ciałom niebieskim. I tych, którzy oddają pokłon przysięgając na Jachwę i na milkoma. Czyli właśnie tego Bożka, który żądał w ofierze dzieci. I zobaczcie, ludzie przysięgali na Jachwę i jednocześnie przysięgali na milkoma. Tak jak i dzisiaj. Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Jakub mówi z tych samych ust. Błogosławieństwo i przekleństwo. Rozdwojona dusza. Rozdwojone serca. Ludzie, którzy nie wypierają się wiary w Boga, ale którzy miłują grze miłują ten świat. Myślą, że można dwą Panom służyć. Myślą, że można być przyjacielem Boga i przyjacielem świata. Że można być wyznawcą Chrystusa i żyć w grzechu i tolerować grzech. I tych, którzy się odwracają od naśladowania Jahwe. I którzy nie szukali Jahwe, ani o niego nie pytali. Potępienie przez Sofoniasza, bałwochwalczych praktyk Judy i skorumpowanego przywództwa sugeruje, że Rozpoczął on swoją posługę jeszcze przed wprowadzeniem tych reform przez króla Jozjasza, albo gdy te reformy były na wczesnym etapie. Zobaczcie, że Sofoniasz, rozpoczynając to poselstwo ogłasza sąd nad całą ziemią, albo całą tą ziemią. Tutaj to hebrajskie wyrażenie jest niejednoznaczne. Może oznaczać całą ziemię, ale może też oznaczać całą tą ziemię, w której on przebywa. Zapowiada zniszczenie całej tej ziemi i wszystkich jej grzeszników, bałwochwalców, ciemiężycieli i grabieżców. Nic nie jest tak wysokie, ani tak niskie, by uniknąć Bożego Sądu. Nawiedzenie Judy przez Boga było zapowiedzią bardziej rozległego sądu, który pojawia się u wielu proroków pod określeniem Dzień Pana, Wielki Dzień Jachwe. I również Sofoniasz używa tego wyrażenia. Od siódmego wiersza czytajmy: Mówi, umilknij przed obliczem Pana, Jachwe, gdyż bliski jest Dzień Jachwe. Jachwe bowiem. Przygotował ofiarę i poświęcił swoich zaproszonych. I stanie się w dniu ofiary Jahwe, że ukażę książot i synów króla oraz wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie. Gdybyśmy chcieli to literalnie przełożyć na nasze czasy, to nie ma tu ani jednego, który od slipek po krawat czy cokolwiek mamy na sobie. Nie ma cudzoziemskich szat. <śmiech> Dzisiaj niewiele polskiej produkcji odzieżowej zostało. Ale tutaj jest to znamie Takiego właśnie porzucenia tej prostoty ubioru Izraela. Chęć wyróżniania się spośród innych, chwalenia się swoim ubiorem. Iluż to ludzi by po dziś dzień przykłada tak wielką wagę do tego, co zakłada na siebie, nie przykładając uwagi do tego, co wkłada w siebie. Iluż to ludzi, tak jak Jezus powiedział, na zewnątrz obmywam misę, a w środku łupiestwo, nieprawość, zgnite kości. Daleko ważniejsze, kim jesteśmy i co jest w nas, niż to w co jesteśmy ubrani, jak wyglądamy, jakie wrażenie robimy na ludziach. W tym dniu, mówi Jachwę, będzie słychać głos wołania od jednego krańca miasta do drugiego. Tutaj mówi od bramy rybnej, zawodzenie od drugiej strony miasta i wielki trzask z pagórków. Zawódźcie, mieszkańcy Maktesz,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 Ciekawych wyrażeń tutaj Sofoniarz używa, mówiąc o tych, którzy ważyli piwo. Mówili w swoich sercach, Pan nie uczyni ani dobrze, ani źle nie uczyni. Byli dualistami. Którzy wierzyli, że Bóg stworzył świat, ale teraz świat się toczy swoimi prawami, fizyki i innymi, przyrody i wszystko jest dziełem przypadku. Tak jak kaznodzieja Salomon patrzył na różne rzeczy, nie mógł ich zrozumieć i mówi, o wszystkim decyduje przypadek, gdzie tam Pan jest zaangażowany w cokolwiek w naszym życiu. On nie czyni ani dobrze, ani źle. Musimy polegać na sobie, na własnych siłach, własnej mądrości, zdolności. Jak my czegoś nie zrobimy, to Bóg dla nas tego nie zrobi. Dlatego ich mienie będzie łupem, a ich domy spustoszone. Pobudują domy, lecz nie będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice, ale nie będą pić z nich wina. Będą pracować od rana do nocy, na dwa, trzy etaty budować. Co z tego? Nie będą mieli kiedy się tym cieszyć, korzystać z tego. Co z tego, że nagromadzą tak wiele? Nie będą mieli czasu korzystać i radować się tym. Bliski jest Wielki Dzień Jahwe. Jest bliski. I bardzo szybko nadchodzi głos Dnia Pana. Głos Dnia Jahwe. Tam nawet mocaś będzie gorzko wołał. Nawet ci najsilniejsi nawet ci, którzy potrafią dźwignąć setki kilogramów. Nawet oni będą gorzko płakać, gorzko wołać, kiedy przyjdzie ten wielki dzień Pana. Ten dzień będzie dniem gniewu, dniem utrapienia i ucisku, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności. I dniem mroku, dniem obłoku i gęstych chmur, dniem trąby i trąbienia przeciwko warownym miastom i przeciwko wysokim basztom. To wszystko, w czym ludzie pokładają ufność. W tym wszystko, co ma zapewnić ludziom pokój i bezpieczeństwo, to wszystko, co wydaje się jakąś ostoją stabilności dla człowieka. Bóg mówi: nadchodzi dzień. I to nie jest jakiś jeden dzień, kochani. Tutaj dla nich to, było, to był rychły najazd Babilończyków. Ale takich dni pańskich było wiele. I jak czytaliśmy innych proroków, Amosa, Joela, Jeremiasza, oni też mówili o dniu Jahwe w swoich kontekstach. Czasami mówili o tym samym dniu, bo to jest proroczy, wielki dzień, kiedy Jerozolima upada, kiedy świątynia płonie, kiedy Boży Lud jest zakuty i prowadzony jak niewolnicy, potem kiedy Bóg ich wyzwolił z Egiptów. I powiedział: Będziecie mieszkać w swojej ziemi mlekiem i miodem płynącej, i będę was błogosławił ponad wszystkie narody. To był straszny dzień, kiedy zostali tak upokorzeni. I wszystkie narody się śmiały i mówili: Gdzie jest wasz Bóg? Gdzie jest ten wielki jachwo, o którym opowiadaliście, że zniszczył potęgę Egiptu i otworzył morze przed wami, i przeprowadził was i pas was na pustyni, manno z nieba? który zburzył mury Jerycha, który poddał pod wasze władanie tych wielkich mieszkańców Kanaanu, tych olbrzymów, którzy tam wcześniej żyli. Jakimś wstydem, jakąś hańbą było zburzenie tego świętego miasta, w którym Bóg powiedział, że jego, jego chwała będzie przebywała, jego imię będzie. I oni się ciągle na to powoływali. A prorocy mówili, nie pokładajcie w tym ufności, ale nawróćcie się do Boga. Nie wmawiajcie w siebie, że jesteście synami Abrahama, kiedy nie żyjecie jak Abraham. Nie wystarczy coś powiedzieć, nie wystarczy coś wyznać, nie wystarczy skłonić kolan, nie wystarczy się ochrzcić. Ale trzeba żyć w Panu, trzeba trwać w Panu. Trzeba być wiernym Bogu, żeby być ludem Boga. Ścisnę ludzi utrapieniem, mówi Bóg. Także będą chodzić jak ślepi, ponieważ zgrzeszyli przeciwko Jahwe, przeciwko Panu. Ich krew.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 dokona rychłego końca wszystkich mieszkańców ziemi. Dzień Jachwe, dzień Pana, jako czas sądu, ale jak dalej zobaczymy, i zbawienia. Dla jednych jest to dzień sądu i od tego Sofoniarz zaczyna. Tak jak każdy Boży prorok, nie przechodzi od razu do zbawienia, ale zaczyna od sądu nad grzechem, sądu nad bezprawiem, bezprawiem, krzywdą. Był to temat, który widzieliśmy, jest przewodnim tematem wszystkich bożych proroków. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Człowiek, co sieje, to będzie żoł. Kto sieje dla ciała, będzie siał, będzie zbierał z ciała skażenie. Bóg nie dał prawa po to, żeby zabawiać ludzi, czy żeby pokazać, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Bóg dał swoje prawo i przedstawił człowiekowi swoje słuszne wymagania, ponieważ to wynika z charakteru Boga. I z tego, do czego człowiek został stworzony, żeby odzwierciedlać ten Boży charakter. Żeby kochać Boga i wielbić Boga w posłuszeństwie, które, którego Bóg oczekuje od człowieka. Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel, Joel, Obadiasz, Nahum, Wszyscy zapowiadali ten wielki dzień Pana. Wielki dzień Jachwe. Starożytni królowie Bliskiego Wschodu często hełpili się zdolnością pokonania swoich wrogów w jeden dzień. Ale to Bóg Izraela, waleczny król, pokonuje i doszczętnie niszczy swoich wrogów. Sprawia, że ziemia drży. Góry się poruszają, wody wysychają, a ziemia się roztapia. Podobnie jak inni prorocy, Sofoniasz mówi o tym dniu Jahwe jako o bliskim dniu i dalekim. Dzień Jahwe był bliski w znaczeniu nadciągających Babilończyków. Potęga Asyrii chyliła się ku swemu upadkowi. Babilończycy na północy już atakowali Asyrię, już zdobywali jej miasta, już niedługo miała paść Niniwa, o której też tutaj Sofoniarz mówi, że tak się stanie. Ale oni nie zakończyli swojego podboju na północy, ruszyli na południe. I dotarli do Judy, i zniszczyli Judę. I w tym sensie ten dzień był bliski. Natomiast, kiedy otwieramy Nowy Testament, to widzimy, że pisarze Nowego Testamentu nadal mówią o dniu Pana, który ma nadejść. Nadal wyczekują dnia Pana, kiedy ziemia i niebiosa z trzaskiem przeminą. I widzimy, że w Nowym Testamencie ten Dzień Pana jest dniem Pana Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie Pan Jezus odzwierciedla, czy Pan Jezus jest tym, który przychodzi, aby dokonać sądu nad całą ziemią. Koryntian 1 Koryntian 1,8 On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Filipian 1,6 Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa, abyście byli szczerzy i bez zarzutu, bez nagany na dzień Chrystusa. Filipian 2,16 Zachowując słowo życia na moją chlubę na dzień Chrystusa. Na dowód, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Drugi list Piotra, trzeci rozdział od 10 do 12 wiersza. A dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.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 z powodu którego niebiosa w, ogół, w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. To jest ważne pytanie, które musimy sobie na nowo i na nowo stawiać. Skoro śpiewamy o przyjściu naszego Pana, to jakie będzie to przyjście? Dla jednych będzie to dzień płaczu, dzień zgrozy, dzień ciemności. Księga Objawienia mówi o przyjściu Chrystusa, w pośród wielkiej zawiruchy na tej ziemi, w pośród wielkiej ciemności, w pośród wielkiego odstępstwa, w pośród wielkich prześladowań Bożego Ludu. A z drugiej strony czytamy, że z nadzieją, z radością wypatrujemy tego dnia. Jezus mówi, gdy te wszystkie rzeczy dzieją się, podnieście wasze głowy, bo nadchodzi wasze wybawienie. Księga objawienia, 19 rozdział, od XI do 16 wiersza mamy tam obraz Jezusa Chrystusa jako boskiego wojownika, który zwycięża armię narodów przed ustanowieniem Jego Królestwa. Jan mówi, zobaczyłem otwarte niebo, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i sprawiedliwy. I w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w szaty białe i czyste, a z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobić narody. On bowiem będzie nimi rządził żelazną rózgą czy laską. I On wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. To jest obraz Jezusa Chrystusa w ostatniej księdze Nowego Testamentu, który depcze w tłoczni. Gniew, gniewu Bożego, zapalczywości Bożego gniewu, bezbożnych. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów. I Pan, Pan, władca wszystkich, władca najwyższych. On jest ponad wszystkim. Widzimy go tutaj. Jako zwycięzcę, który nadchodzi, te wszystkie starotestamentowe obrazy dnia Jahwe, Boga, który przychodzi w swym gniewie, ziszczają się w Nowym Testamencie w Jezusie Chrystusie. Co wskazuje nam, że On jest prawdziwie, jedno z Jachwe. Ojciec, Syn i duch. Jeden Bóg, Jachwe. Kiedy mówimy Jahwe, kiedy czytacie w Starym Testamencie Pan. Jachwe. Wielu ludzi myśli ojciec. Pokażcie mi choćby jedno miejsce w Biblii, gdzie jest napisane ojciec to Jahwe, Albo, że ojciec ma na imię Jachwę. Ktoś powiedział, Duch Święty nie ma imienia. A jakie ojciec ma imię? Gdzie jest napisane, że ojciec ma na imię Jachwe? Nowy Testament mówi, że Jachwę to ojciec. Tak. Nowy Testament mówi, że Jahwe to syn. I Nowy Testament mówi, że Jahwe to duch. Jeden Bóg Jahwe. Bóg Izraela Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. W Nowym Testamencie akcent i skupienie jest na osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I Jego Dzień jest nazywany Dniem Jahwe Wielkim Dniem. Bożego gniewu, Bożego sądu nad wszelką bezbożnością i zbawienia dla tych, którzy nie umiłowali swojego życia na tym świecie, ale raczej umiłowali Chrystusa ponad życie, są gotowi na śmierć dla Niego. Tak jak Jezus powiedział, jeśli nie jesteś gotów wyprzeć się wszystkiego na tym świecie, łącznie ze swoim życiem, nie jesteś mnie godzien. Możesz sobie modlić się ile chcesz, możesz wyznawać i śpiewać, że Jezus jest twoim Panem, ale jeśli nie zaparłeś się samego siebie, jeśli nie wyrzekłeś się swojego życia na tym świecie, jeśli nie wyrzekłeś się swojej woli, panowania w swoim życiu, nie jesteś Jego uczniem. Jezus mówi, nie jesteś mnie godzien. Jeśli nie chcesz zaprzeć się samego siebie, jeśli nie chcesz codziennie brać na siebie krzyża i umierać, Dlatego co Twoje, aby czynić moją wolę, aby szukać mojego królestwa. Nie jesteś mnie godzien. To musimy dzisiaj, kochani, głosić. Bo w innym wypadku ta cała religijność, zarówno Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu, widzimy w co się obraca. Obraca się w bezbożność. Obraca się właśnie w takie rozdwojenie serc, rozdwojenie jaźni. Religijną obłudę, fasadę pobożności, zletnienie Kościoła. To, co już Jezus gani na początku Księgi Objawienia w wielu zborach. Owszem, wyznają Go Panem. Ale Jezus mówi, ale popatrzcie, co robicie. Popatrzcie, jak postępujecie. Zbadajcie swoje drogi. Widzieliśmy, jak apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian wzywał Koryntian, by badali samych siebie, czy rzeczywiście przechodzą próby życia. Czy próby życia składają świadectwo ich wierze, czy zaprzeczają ich wierze wyznaniu ich ust. Nie każdy, kto mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa. Pamiętajmy o tym. Ale ten, kto czyni, ten, kto czyni wolę Ojca. Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc ich przestrzegać, wykonywać wszystkiego, co wam przykazałem. Wszystkiego. Czynić, wypełniać. Nie tylko wyznawać. Owszem, od wyznania się zaczyna. Ale na wyznaniu się nie kończy. To wyznanie jest niezbędne Musimy ugiąć się przed Chrystusem, musimy wyznać Go Panem i wyznawać Go Panem. Ale to nie wszystko. Za tym wyznaniem konieczne jest życie, które potwierdza to wyznanie. Jeśli to wyznanie jest prawdziwe, jeśli ta pokuta jest prawdziwa, jeśli nasze odwrócenie się od świata, od grzechu, od szatana jest prawdziwe, to z tego płynie nowe życie, bo Chrystus zamieszkuje w nas. Bo On panuje w nas. I tak jak tutaj rozważaliśmy ostatnio, ten dzień przyjścia Pańskiego, dzień naszej śmierci, nie jest dla nas strasznym dniem. Dla nas jest dniem, który, którego oczekujemy, tak jak Piotr tutaj pisze, z gorąco, pragniemy nastania tego dnia, oczekujemy go. Bo wiemy, że to czas, kiedy już Bóg otrze wszelką łzę, już nie będzie bólu, płaczu, ale wieczna radość Bożego Ludu, wieczna chwała, Wolność od grzechów w, w każdym aspekcie. A więc, kiedy mówimy o Dniu Pańskim, pamiętajmy o tych dwóch perspektywach, szczególnie czytając Stary Testament, ale nie tylko. Nawet kiedy czytamy Nowy Testament, kiedy rozważamy zapowiedzi Pana Jezusa zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie uczniowie podziwiając świątynię przychodzą do Jezusa, który mówi, że kamień na kamień nie zostanie. I oni pytają go, kiedy to się stanie. I Jezus, zobaczcie, wychodzi od tego, co ma nadejść wkrótce, jeszcze za tego pokolenia. Mówi, nie przeminie to pokolenia, to wszystko się stanie. Niemal cały 24 rozdział Ewangelii Mateusza odnosi się do zburzenia świątyni, ale nie kończy się na tym. Jezus, mówiąc o zburzeniu świątyni, jednocześnie przechodzi do Jego przyjścia powtórnego, do chwały, wiecznej chwały, wiecznego sądu, ostatecznego Dnia Pańskiego. Jezus to wiąże i tutaj dla nas jest wielkie wyzwanie. Czytamy to i nie umiemy czasami się połapać, gdzie, co, do czego. Dlatego, że Jezus jest tym największym z proroków, który wiąże te wszystkie starotestamentowe proroctwa w swojej osobie. On jest ich spełnieniem, i on też jako wielki nauczyciel odwołuje się do tych wszystkich obrazów, mówiąc o rzeczach bliskich, jednocześnie zapowiadając rzeczy odległe, rzeczy przyszłe. Sofoniarz, zapowiadając ten nadchodzący dzień Pana, dzień sądu, dzień gniewu i pomsty Boga, wskazywał też na drogę ratunku. Boży prorocy nigdy nie kończyli na poselstwie z tylko sądu. Ale kiedy mówili o sądzie, to mówili, jak ratować się. Jak uniknąć Bożego gniewu. Gdzie znaleźć wyjście, ratunek. W drugim rozdziale Sofoniarz woła Zbierzcie się, zgromadźcie. Bezstydny narodzie, zanim wykona się wyrok, nie czekaj, nie zwlekaj, dzisiaj, póki słyszysz Boży głos, póki Twoje serce jeszcze ma jakąkolwiek czułość i wrażliwość, zanim wykona się wyrok, zanim dzień minie jak plewa, zanim przyjdzie na Was żar gniewu jachwę. Zanim przyjdzie na was dzień gniewu Jahwe, szukajcie Jahwe, Szukajcie Pana. Wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może skryjecie się w dniu gniewu Jachwa. Pokorne uniżenie, szukanie Boga i postępowanie według Jego sprawiedliwości jest jedyną nadzieją ukrycia się przed nadchodzącym gniewem Jahwe. I zwróćmy uwagę na koniec tego fragmentu, gdzie mamy to być może. Huh. Być może skryjecie się. I tutaj mamy to właśnie słowo, które jest w imieniu Sofoniarz. Być może skryjecie się w dniu gniewu Jahwe? Jak to być może? Przecież wszystko jest pewne. Bóg nie jest zobligowany do okazywania łaski i miłosierdzia. Zarozumiała arogancja i wysuwanie żądań wobec Boga jest zawsze nie na miejscu. I Bóg nie toleruje pysznych, którzy chcą się hełpić czymkolwiek przed obliczem Boga i żądać czegokolwiek od Boga. Nasz grzech pozbawia nas wszelkich praw i podstaw. Do domagania się czegokolwiek od sprawiedliwego Boga. Możemy liczyć jedynie na Bożą litość. Możemy liczyć na Jego wspaniałomyślność wobec ogromu ludzkiej nieprawości i obrazy Boga ludzkim grzechem. Sofoniasz podnosi swój głos. I kieruje ostrzeżenie od nadchodzącym sądzie nie tylko do pogrążonego w nieprawości Królestwa Judy, ale także do otaczających ją narodów. Drugi rozdział od czwartego wiersza: Gaza będzie opuszczona, a szkelon spustoszony, aż dot w południe wyrzucą. A ekron będzie wykorzeniony. Biada mieszkańcom wybrzeża morskiego. Narodowi Keretytów. Słowo Jahwe jest przeciwko Wam, Kanaanie, ziemio Filistynów. Wytracecie tak, że nie będzie żadnego mieszkańca. A więc w pierwszej kolejności Sofoniasz patrzy na zachód, na te nadbrzeżne miejscowości i kraj Filistynów. Potem odwraca swój wzrok na wschód i mówi, słyszałem o Belgii Moabu i lżenie synów Amona, którzy urągali mojemu ludowi i wynosili się na jego granicach. Dlatego jako żyje, mówi Jahwe zastępów, Bóg Izraela, Moab stanie się jak Sodoma a synowie Amona jak Gomora, miejscem pokrzyw, dołem soli i pustynią aż na wieki. Resztka mojego ludu ich złupi i pozostali z mojego ludu posiądą ich. To ich spotka za ich pychę, gdyż lżyli i wynosili się nad lud Jahwe, nad Jachwę zastępu.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 Patrzy na południowy zachód, a potem na koniec na północ. Wyciągnie bowiem swoją rękę na północ i wytraci Asyrię. Zamieni Niniwę w spustoszenie i suchy obszar jak pustynia. A więc widzimy, że Sofoniarz zapowiada zniszczenie wrogów Bożego ludu ze wszystkich stron. Wszystkie te poszczególne sądy zawierają w sobie ilustracje Bożych sądów w każdym czasie. Bóg nadal jest sędzią całej ziemi. One są także ilustracją sądu ostatecznego, najwyższego sądu, od którego nie ma już żadnego odwołania, który czeka każdego człowieka u kresu wszystkich czasów. My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusa, mówi apostoł Paweł. Dla jednych jest to sąd, wiecznego potępienia i przed tym sądem żaden prawdziwie odrodzony człowiek nie stanie. Jezus mówi, kto wierzy we mnie, nie stanie przed sądem, ale przeszedł z śmierci do życia. Jezus tutaj mówi o konkretnym sądzie. Mówi o sądzie potępienia. Już nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Więc jeśli jesteś w Chrystusie, nie oszukujesz samego siebie, ale prawdziwie oddałeś swe życie Chrystusowi jako Panu, nie musisz się obawiać Bożego Sądu i Gniewu. Wiesz, że jesteś otoczony Jego miłością i Jego łaską. Ale jeśli grasz religijną grę, jeśli tylko ustami wyznajesz Jezusa, a życiem się Go zapierasz, jeśli Mu nie służysz jako Panu, oszukujesz samego siebie, i w tym dniu będziesz w gronie tych, którzy powiedzą, Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie robiliśmy tego i tamtego? I na co byś się nie powołał? Choćby na największe cuda, to Ci nie pomoże. Jeśli czynisz nieprawość, jeśli żyjesz podwójnym życiem, jeśli tutaj udajesz brata, siostrę, a na co dzień jesteś, nie różnisz się od ludzi tego świata. Kierujesz się modłą tego świata. Masz te same pożądliwości, co ludzie tego świata. Opamiętaj się, póki jest czas, póki nie nadszedł ten straszny dzień sądu, kiedy Jezus oddzieli owce od kozłów, kiedy do jednych powie błogosławieni: wejdźcie do królestwa, wejdźcie do radości swego Pana, a do drugich powie idźcie precz, nigdy was nie znałem. Sofoniasz, podobnie jak inni, natchnieni Duchem Bożym prorocy, ostrzegał przed nadchodzącym wylaniem gniewu Boga w nadziei, że jego słuchacze wezmą to sobie do serc, nawrócą się ze swoich zgubnych dróg. Szczególnie ci, którzy byli w tej uprzywilejowanej pozycji Bożych wybrańców którzy otrzymali wielkie obietnice i związali się z Bogiem, świętym przymierzem. W sercu Judy, w Jerozolimie stała świątynia Boga Izraela, która miała być stolicą Bożej obecności wśród Bożego ludu. Tymczasem to święte miasto stało się siedzibą Wszelkiego zła i nieprawości. Zobaczcie, jak zaczyna się trzeci rozdział. Biada krnąbrnemu i splamionemu miastu ucisku. Nie słuchało głosu, nie przyjmowało przestrogi, nie ufało Jachwę, nie przybliżało się do swojego Boga. Tak jak Jezus patrzył na Jerozolimę i płakał. I mówi, ileż razy chciałem Cię zgromadzić, jak kokosz swoje pisklęta pod swoje, pod swoje skrzydła, ale nie chcieliście. Nie chcieliście. Mówi, ja chciałem. Bóg chciał, ale Jego lud nie chciał. I chociaż widzimy, że czasami Bóg przymusza człowieka, to wielokrotnie Bóg czeka, na człowieka i mówi, wybierz życie, abyś żył. Mówi, ja chcę. Pytanie, czy ty chcesz? Jego książęta pośród niego to ryczące lwy. Jego sędziowie to wilki grasujące wieczorem. Nic nie zostawiają do rana. Jego prorocy. Lekkomyślni, ludzie wiarłomni, jego kapłani zbezcześcili świętość, pogwałcili prawo. Zobaczcie, co się dzieje w tym świętym mieście. Jahwe jest w nim sprawiedliwy. Nie czyni nieprawości. Poranek za porankiem. Swój słuszny sąd wywodzi na światło. Niczego nie brak, lecz niegodziwiec nie ma wstydu. To jest dramat. Bóg pośród swojego ludu jest w całej swej chwale i sprawiedliwości, ale oni, zobaczcie jak nisko upadli, jak wygląda ich życie, jak wyglądają ich przywódcy. Bóg mówi: Wytępiłem narody, spustoszyłem ich baszty, wysuszyłem ich ulice, są bez przechodnia, odłogiem leżą ich miasta z powodu braku ludzi, z powodu braku mieszkańca. Powiedziałem: Na pewno się mnie przestraszysz. Kiedy Bóg dokonywał sądów nad sąsiednimi narodami, Bóg mówi: Liczyłem na to, że mój lud się wystraszy. Że wezmą sobie to do serca, że się przejmą, że nabiorą bojaźni, że przyjmiesz przestrogę i nie zostanie ci odjęta siedziba mimo tego wszystkiego, czym postanowiłem cię ukarać. Gdyby tylko się opamiętali, gdyby tylko okazali skruchę, gdyby tylko prawdziwie się ujrzyli, Bóg mówi, nie spełniłbym swoich gruźb, nie wyrzuciłbym cię z tej ziemi. To nie było nigdy Bożym pragnieniem, to było koniecznością. Ze względu na ich upór, ze względu na ich trwanie w grzechu, ze względu na brak bojaźni. Ale, mówi oni, tym bardziej się śpieszyli, skazili wszystkie swoje czyny. Dlatego poczekajcie na mnie, mówi Jahwe, na dzień, w którym powstanę na łup bo mym rozstrzygnięciem jest zgromadzić narody, zebrać królestwa, by wylać na nie me wzburzenie, cały żar mojego gniewu, gdyż w dniu, gdyż w ogniu mojej żarliwości będzie pochłonięta cała ziemia. A więc widzimy, że Sofoniarz zaczyna od Jerozolimy nad na którą został wydany wyrok śmierci, ponieważ jej mieszkańcy nie ufali Bogu Jahwe i nie podążali za nim. Skorumpowane władze miasta wypaczały sprawiedliwość. Prorocy i kapłani, którzy mieli zapewniać duchowe przywództwo, troszczyli się jedynie o swoje własne egoistyczne korzyści. Nie przyjmowali napomnień od swojego Boga, lekceważyli, Wszystkie jego ostrzeżenia. Sofoniasz, jak widzimy, znowu zaciera różnicę między bliskimi wydarzeniami i odległymi, rozszerzając ten sąd nad Jerozolimą na wszystkie narody. Po raz kolejny ogłasza całkowitą zagładę królestw i narodów całej ziemi. I chwała Bogu, że to nie jest Jego ostatnie słowo. W końcowej części swojego proroctwa Sofoniasz zapowiada, że oczyszczający sąd Boga Jachwe wyłoni świętą resztkę spośród narodów i Izraela. Jego sąd przyniesie. Ostateczne zbawienie. Od dziewiątego wiersza, trzeciego rozdziału. Wówczas bowiem przywrócę narodom czyste wargi, aby wszyscy wzywali imienia Jahwe i służyli mu jednomyślnie. Z Kusz, znowu, Etiopii, aż tam, z dalekiego lądu.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 I już nie będziesz się wywyższać na mojej świętej górze. Pamiętajmy o tym. Żadne ciało nie może się chlubić przed Bogiem. Żaden człowiek nie ma niczego, przed czym mógłby z dumą stanąć przed Bogiem. I pozostawię pośród Ciebie lud ubogi i nędzny. I będzie ufać imieniu Pana. Zobaczcie, jak on tutaj łączy to wygnanie do niewoli. Pamiętacie, jak to wyglądało. Uprowadzili tych możnych, księci, tych, tych, tych synów książęcych, dostojników, a tą biedotę zostawili w ziemi. Ale to nie, ale tutaj mamy ten obraz bliski, ale patrzcie na ten daleki obraz, na ten ostateczny obraz.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 nie bój się, a do Syjonu niech nie mdleją Twoje ręce. Jahwe, Twój Bóg pośród Ciebie jest potężny. On Cię zbawi i rozraduje się wielce nad Tobą. Sam Bóg będzie radował się ze swojego odkupionego ludu. Będzie się cieszyć ze swojej miłości wobec Ciebie.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 I zbawię wygnanych, i zgromadzę wygnanych. Okryję ich chwałą i imieniem w całej ziemi, w którym doznawali ich hańby. W tym czasie przyprowadzę was. W tym czasie, mówię, mówi, zgromadzę was. Dam wam bowiem imię i chwałę pośród wszystkich narodów ziemi, gdyż na waszych oczach odwrócę waszą nie wolę, mówi Pan Jahwe. Czas tego ponadnarodowego błogosławieństwa nie jest jasno określony, ale w świetle całego pisma odnosi się to do czasów ostatecznych odnowienia wszystkich rzeczy. Oczywiście ich powrót z Babilonu był zapowiedzią tego. To była namiastka. Tego odkupienia, które zapowiada Sofoniasz i wszyscy inni prorocy. Natomiast, tak jak mówię, czytając Nowy Testament, widzimy, że te czasy zapowiadane przez proroków, apostołowie odczytują jako czasy, w których oni żyją. Mówi, my jesteśmy w czasach ostatecznych. Oni siebie widzą jako dziedziców czasów ostatecznych, dlatego, że przyszedł Mesjasz, dlatego, że ofiara została złożona, dlatego, że odkupienie się dokonało. I teraz jest ten okres czasu, kiedy czekamy na powrót Króla i ustanowienie Jego Królestwa, które nie będzie miało końca. Sofoniarz oglądał w swych wizjach przyszłe odnowienie Izraela, które harmonizuje z innymi proroczymi zapowiedziami nadchodzącej epoki wiecznych błogosławieństw. Bóg usunie grzeszników z tej ziemi i oczyści świętą resztkę, która będzie go pokornie szukać. Zamieszka wśród swojego ludu i da mu pokój, radość, dobrobyt, zaszczytne miejsce. Sofoniasz przepowiedział, że Boży lud będzie się składał z oczyszczonej resztki Izraela i innych narodów. Żydów i Pogan zgromadzonych w jednym ciele, w Kościele, Pana Jezusa Chrystusa. Zapowiadana przez proroków mesjańska era została zainaugurowana wraz z pierwszym przyjściem Jezusa, a dopełni się podczas Jego powtórnego przyjścia. Obyśmy byli w gronie, kochani, tych, którzy z radością przyjmą ten dzień. Obyśmy byli w gronie tych, którzy mówią: Maranatha, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Królestwo Twoje. Obyśmy byli w gronie tych, którzy umiłowali przyjście Pana i którzy. Gorliwie wyczekują dnia jego powrotu i ustanowienia jego wiecznego królestwa, które nie będzie miało końca. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz panie, Twoje słowo. Gdziekolwiek je otworzymy, składa to samo świadectwo o świętym, sprawiedliwym, wielkim Bogu, który nie da się z siebie naśmiewać, który chociaż puszcza płazem wiele rzeczy, znosi w cierpliwości ludzką bezbożność, ludzką krnąbrność, ludzkie zło, to wiemy, że nie jest to znoszenie bez końca. Ale tak jak czytamy w Starym Testamencie, jak czytamy w Nowym Testamencie, nadchodzi dzień wielkiej odpłaty. Nadchodzi wielki dzień Pana. I żaden bezbożny się nie ostoi na sądzie. Żaden grzesznik w zgromadzeniu sprawiedliwych ale będą jak plewa, wrzuceni w wieczny ogień. Panie, daj, żebyśmy nie utracili z oczu wielkiego finału, wielkiego dnia przyjścia Chrystusa, ustanowienia Jego Królestwa kiedy każde kolano się przed Nim ugnie i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Daj, Panie, byśmy byli w gronie tych, którzy dzisiaj prawdziwie zginają nasze kolana przed Jezusem. Są pełni bojaźni przed tym, który nie tylko ciało, ale i duszę może zniszczyć w, w ogniu piekielnym. Obyśmy, Panie, mieli w sobie tą bojaźń, ale więcej, obyśmy umiłowali Ciebie, umiłowali Twe przyjście, umiłowali Twe królestwo. Obyśmy byli tymi, którzy, których serca zostaną oświecone i otwarte na poznanie Twojej miłości, bo Ty nas pierwszy umiłowałeś. Daj, Panie, żebyśmy miłowali Ciebie szczerą miłością, nie tylko w słowach, ale w czynie i w prawdzie naszego życia, w naszym codziennym postępowaniu, w naszym codziennym świadectwie o Tobie, żebyśmy nie przynosili hańby Twojemu imieniu, ale aby ludzie widzieli nasze dobre czyny i chwalili naszego Ojca, który jest w niebie. Daj nam, Panie, żyć ku Twemu upodobaniu, ku Twojej chwale, wiernie trwać przy Tobie, aż przyjdziesz. Dziękujemy, że Ty rozpocząłeś w nas dobre dzieło i pokładamy ufność, że Ty też będziesz je pełnił w nas, aż do tego wielkiego dnia przyjścia naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dziękuję za możliwość słuchiwania się Twoje słowo, za czas refleksji, badania swojego serca. Modlę się, ojcze, żeby nie było pośród nas nikogo, kto ma tylko pozór, pobożności, a nie ma sobie tego życia. Pomóż nam, ojcze, badać nasze serca i objawię, czy jest tam prawdziwe życie, czy jesteśmy w gronie tych, którzy usłyszą słowa nagane, który są... Dzięki, że możemy nad tym się zastanawiać, że Twoja łaska, miłość jest wielka i ta zachęta ciągle płynę ku zbawieniu, ku odwróceniu się od grzechu, ku zaparciu się samego siebie, umarciu yy, na swojego ja yy, i Oddania prawdziwie życia Tobie. Amen. Amen. Panie, jesteś Ci podziękować, za sobą płci. Widziłeś do nas. Jednocześnie dostrzegałeś nas wynale wybrany przed Panie. wytępieniem. a daje na coś nadziei, że byliśmy na wrócimy, Panie. I przeprasz, połóż nam Panie i ogali w Modzie tego świata, I żyli każdego dnia, tak byśmy miał przyjść Pan, byśmy z drzemiem sprawali nasze zbawienie Panie. Pełby nas ludzie trzeba powiedzieć, chodź do mnie z a nie powiedzieć, ja nie usłyszeć Cię peczu do mnie. Pomoż, Panie. Nie wiem, tak strafimy się stawami, gdy ludzie widzieli w nas. Twoje dzieło, Panie. Mogli chwalić się. Chalać się. Panie. Amen. Amen. Chłabym dał i pokornym dom mieście syn. On mrok zamienia w dzień. sam jesteś naszym wybawieniem. Ty sam odkupiłeś nas i pokonałeś śmierć, umierając w nasze miejsce na krzyżu Golgoty, dźwigając grzech całego świata, dźwigając nasze grzechy, nasze przestępstwa. To wszystko, czym Obraziliśmy Ciebie, zawiedliśmy Ciebie, w czym zbuntowaliśmy się przeciwko Tobie, wszelkie nasze zejścia z Twoich dróg, z drogi posłuszeństwa i dzisiaj stoimy przed Tobą nie jako ci, którzy mogliby się chlubić własną sprawiedliwością, gdyż takowej nie mamy. Wszelka nasza sprawiedliwość jak szata sprugawiona i nie mamy niczego w sobie, w czym moglibyśmy pokładać ufność, aby zbliżyć się do Ciebie, aby wyznawać Twoje panowanie w naszym życiu, aby w jakikolwiek sposób móc sobie poczytywać sprawiedliwość, Poza tym, co Ty nam dałeś, poza tym, czym Ty nas obdarowałeś, kiedy prawdziwie, szczerze uwierzyliśmy w Ciebie i wyznaliśmy Tobie nasze grzechy i wciąż, Panie, wyznajemy, że potrzebujemy Ciebie, wciąż wyznajemy, że nie damy rady sami, że nasze zbawienie jest w Tobie. Każdy jeden dzień nie pokładamy ufności w sobie, bo wiemy, że jesteśmy zawodni. Wiemy, że nie ma w nas, to jest w naszym ciele, żadnego dobra. Wszelka nasza zdolność jest Ciebie, nasza sprawiedliwość jest Twoim darem. To Ty nas przeodziewasz szatą Twojej sprawiedliwości, okupioną Twoim cierpieniem, Twoją śmiercią tam na krzyżu Golgoty, gdzie pokonałeś świat. Pokonałeś szatana, rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności i pokonałeś grzech. Panie, w Tobie i tylko w Tobie jest nasza ufność. Pomóż nam to właściwie rozumieć. Pomóż nam w świetle Twojego dzieła zbawienia żyć. Oddając się Tobie w posłuszeństwo każdego dnia, naśladując Ciebie, biorąc na siebie nasz krzyż, wyrzekając się tego świata, wyrzekając się bezbożności, wyrzekając się wszystkiego, co przeciwstawia się poznaniu Ciebie. Panie, dajbyśmy. Wspominając Twą śmierć, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, nie byli jak ci, którzy nie rozróżniali Twojego ciała i krwi. Jedli i pili w sposób bezmyślny, w sposób niegodny, przyczyniając się do sądu nad sobą samym przyczyniając się do swej choroby i śmierci nawet. Panie, zachowaj nas od takiego nierozumnego, niewłaściwego przystępowania do tego stołu. Daj nam łaskę badać nasze serca, upewniać się, że Ty panujesz w naszych sercach, że Ty rzeczywiście jesteś naszym Panem, jesteś naszym Zbawicielem. Jesteś naszą nadzieją, że w Tobie pokładamy całą naszą ufność i nie tolerujemy i nie akceptujemy żadnej bezbożności w naszym życiu. Nie patrzymy z obojętnością czy z nienawiścią na naszego brata, siostrę. Nie ma w naszych sercach jakiegoś nieprzebaczenia nie ma w naszych sercach jakiegoś, jakiegoś jakiejś goryczy. Ale że to wszystko porzuciliśmy, że to wszystko przybite do krzyża, że to wszystko ukrzyżowane, kiedyśmy z Tobą umarli. Panie, dopomóż nam nie oszukiwać samych siebie, ale właśnie przy tym stole, do którego nas zapraszasz, badać nasze serca, żeby nikt z nas nie był jak Judasz, który siedział z Tobą przy stole, który maczał z Tobą w misie i poszedł i sprzedał Ciebie i, w, i pocałował Ciebie tym obłudnym pocałunkiem, nazywając Cię mistrzem. Prosimy, Panie, uwrażliwiaj nasze sumienia przez Twego Świętego Ducha, abyśmy bez kwasu, obłudy, w szczerości mogli jeść z tego chleba i pić z tego kielicha i prawdziwie zwiastować Twą śmierć, aż przyjdziesz. Doświadczać błogosławieństwa, które zamierzyłeś, kiedy jemy ten chleb i pijemy z tego kielicha, wyznając naszą jedność z Tobą, naszą wiarę w Ciebie, w dzieło krzyża, w Twoje zmartwychwstanie, Twoje nadchodzące królestwo. Proszę, Panie, o każdą osobę na tym miejscu, wszystkich słuchających nas. Modlę się, byśmy przyszli do Ciebie w tym stanie, w którym jesteśmy. Modlę się szczególnie o tych, którzy są tak blisko Którzy już tyle słyszeli A jednak nie ma tej decyzji Nie ma tego uniżenia się przed Tobą Nie ma tego uwierzenia w Ciebie Uchwycenia się Ciebie Daj tę łaskę Panie Prosimy Otwórz serca Otwórz oczy sercu Oświeć Twym światłem pociągnij, Panie, ku Tobie. Ratuj z grzechu, ratuj z tej drogi zakłady. Prosimy o Twoje zbawienie. Amen. Amen. Panie Jezu. wielka miłość zaprowadziła Ciebie na krzyż. Przelałeś swoją świętą krew, czystą, niewinną. To dzisiaj wspominamy. I jeśli nie ma we mnie miłości do Ciebie, do bliźniego, do braci, sióstr, pomóż mi, proszę, szukać tego, jak, jak skarbuków ukrytych jak czegoś bardzo cennego i szukać z gorliwością, żeby mieć tą miłość, która tak wiele zmienia, tak po prostu wystarcza. Dzięki, że jesteś doskonałym wzorem miłości i e, też płynie zachęta z tego dla nas. Amen. Kochani bracia i siostry, zapraszamy wszystkich, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, wyznali tą wiarę, dając się ochrzcić, trwają w Chrystusie, piorą codziennie swoje szaty, aby być godnym, by wejść na ucztę baranka. To, co dzisiaj robimy i co robimy w każdą niedzielę, jest z jednej strony wspominaniem tego, co się wydarzyło. Tak jak Pan Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Ale z drugiej strony jest to zapowiedzią tego, tej, tej wielkiej uczty, na którą jesteśmy zaproszeni. Tej wielkiej uczty, w której będziemy wieczerzać z naszym Panem ze wszystkimi świętymi, wszystkich czasów, gdzie będziemy weselić się i radować wśród błogosławionych, których Jezus jest życiem i pozostanie tym życiem na zawsze. Dziękujmy Panu Jezusowi. Kochani, zachęcam do modlitwy. Wiem, że tu jest trochę zamieszania, nie każdy się czuje swobodnie, ale w sercach naszych dziękujmy Panu, jeśli możemy, podnieśmy głos, jeśli pragniemy przeczytać jakiś fragment słowa, który wielbi naszego Pana w Jego zbawieniu, przeczytajmy. Niech ten czas będzie czasem uwielbienia naszego Pana za to, co dla nas uczynił i radości w nim. Ja wiem, że czasami ja mówię takim tonem, że możecie mieć wrażenie, że jestem ciągle smutny, ale tak nie jest. To po prostu mam taki sposób mówienia i czasami taki ton. Ale kiedy myślę o tym, co Jezus uczynił, to jakże się nie radować? Jakże się nie weselić? I również kiedy jem z tego chleba i piję z tego kielicha, zawsze chcę się radować i dziękować Panu Jezusowi za to, co uczynił. I do tego Was wszystkich serdecznie zachęcam. Spierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha. Mamy taki zwyczaj dla tych, którzy są pierwszy raz, że najpierw przelewamy z tego kielicha do tych małych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, to zapraszamy w drugiej kolejności. A wy tak się mówicie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie w imię Twoje. Przyjdź w Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw wodę złego, ale bowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. siądźmy jeszcze na chwilkę, proszę. Za chwilkę będziemy mieli wspólny posiłek, także wszystkich serdecznie zapraszamy, żeby skorzystać z tych pysznych rzeczy, które bracia, siostry przygotowali, przynieśli i też zachęcam do pomocy w zmywaniu, jak ktoś już się zbiera do domu, żeby tam podejść do kuchni, zobaczyć, może coś jest do zmycia, żeby ogarnąć po sobie, czy tam coś jest. Tak, żeby nie zostawić wszystkiego na koniec dla tych, którzy zostaną do końca, tylko żeby wesprzeć po drodze też to sprzątanie w kuchni. Mam nadzieję, że uda nam się już za tydzień przygotować tą listę na kolejną Agapę, tam też będzie data, żebyśmy wiedzieli, bo to trzy tygodnie wczoraj rozmawialiśmy, może nie zawsze łatwo pamiętać, ale zrobimy taką listę z datą, kiedy kolejna Agapa i też na tej liście będziemy mogli się zapisywać na to, co chcielibyśmy rozrobić w czasie tej Agapy, jak pomóc, także też się w to ochotnie włączajmy i uczestniczmy w tej Agapie w taki szeroko pojęty sposób. Za tydzień, w niedzielę będziemy w kółeczku rozmawiać o tym, o czym dzisiaj była mowa. Może są jakieś rzeczy w tej księdze, które wiadomo w ciągu godziny nie byłem w stanie dotknąć, poruszyć, więc jeśli... Są tam w tej księdze jakieś rzeczy, które chcielibyście jeszcze dotknąć, omówić, to na tym naszym takim spotkaniu otwartym będzie możliwość odnieść się do tego, co słyszeliśmy. Mnie nie będzie za tydzień, ponieważ ja jadę, w, muszę być w sobotę w Toruniu, będę tłumaczył tego brata Hala, który prowadził nas wykłady z atrybutów Boga. I tam będę w sobotę Go tłumaczył, Jego wykłady, i w niedzielę będę tam na nabożeństwie Go tłumaczył. A w poniedziałek On będzie u nas. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Nie wiem, czy wszystkie te dni, czy trzy z tych dni będzie miał u nas wykłady w temacie zwycięstwo w Chrystusie. Wykłady, które mówią o tym zwycięstwie, którego Chrystus dokonał i które ma być naszym udziałem w Nim, jest naszym udziałem w Nim, jeśli jesteśmy w Nim. Także gorąco zachęcam, żeby też zaplanować sobie w przyszłym tygodniu, nie w tym tygodniu, ale w następnym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek może wieczorem o 18.00, tutaj będziemy mieli z Halem serię wykładów na temat właśnie zwycięstwa w Chrystusie, zwycięskiego życia w Chrystusie. Ja już tłumaczyłem te jego wykłady na obozie latem w, w Zakopanem. Byłem na takim właśnie tygodniowym obozie, gdzie on prowadził te wykłady i powiem, że są naprawdę cenne, wartościowe. Także jeżeli tylko możecie, bądźcie, będzie to cenny, cenny czas dla nas wszystkich. I też jak zawsze, jak możecie upiec kawałek ciasta, to przynieście, to też będziemy mogli poczęstować. Tutaj zapraszamy braci, i siostry z okolicznych zborów, ze zboru baptystów w Wejherowie, czy z Gdyni. Także do nich też wyślę zaproszenie na te spotkania, więc też bądźmy gospodarzami w ten sposób, że coś tutaj smacznego na tą przerwę, która zawsze jest między dwoma wykładami wieczorem, żeby coś przygotować. Natomiast już mówiłem o tym w zeszłą niedzielę i chcę przypominać regularnie, 22 lutego za miesiąc planujemy tutaj post braterski, czyli bracia przyjadą z całego kraju, zazwyczaj ostatnio tak około 70 braci się zjeżdża na czas postu i modlitwy, czwartek wieczór 22 lutego. Piątek cały dzień i sobota do południa będziemy tutaj jako bracia, więc wszystkich braci lokalnie zachęcam, żeby sobie też, jeśli to możliwe, zaplanować ten czas, czy przynajmniej jakąś część, żeby być i uczestniczyć w tym spotkaniu braci, a w sobotę kończymy około godziny 14.00, obiadem dla tych braci, żeby ich wyprawić w drogę już nie z pustymi żołądkami, tylko nakarmić ich przed powrotem do domu. Więc też zawsze was proszę, bracia, siostry, jeżeli możecie coś przygotować na tą sobotę 24 lutego, to będę też wdzięczny za pomoc. Tutaj zawsze coś zamówimy jeszcze oprócz tego, ale wasze wsparcie zawsze jest mile widziane i bracia, Was błogosławią długo i są wdzięczni za, za tą gościnność, której tutaj zawsze doświadczają, jak przyjeżdżają. Czy może macie jeszcze jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? To bardzo proszę. 17 lutego kolejne braterskie. Wczoraj mieliśmy tutaj spotkanie braci lokalnych i w w kolejnym miesiącu też zapraszamy i to jest naprawdę zaproszenie dla was wszystkich bracia, którzy jesteście w Chrystusie do współtworzenia braterstwa w tym zborze, do, do naszego wspólnego rozmawiania o, o życiu zboru, o, o planach modlitwy naszej wspólnej w gronie braci, także Traktujmy to poważnie, jeżeli tylko możemy być, jeżeli czujemy się częścią tego zboru jako bracia, leży nam na sercu życie tego zboru, to po prostu bądźmy na tyle, ile możemy. Na 15? Tak, na piętnastą, tak jak zawsze. 17 luty, godzina piętnasta tutaj. Jeszcze jakieś może ogłoszenia, pozdrowienia, informacje? Dziękujemy bardzo ze Słupska, pozdrowienia i też pozdrawiamy serdecznie. To co kochani, zapraszam na mniejszą salę, kontynuujmy naszą społeczność przy stołach i też zachęcam do owocnych rozmów o Bożych sprawach, ku zbudowaniu.